Kości, piony i bastiony. Podcast o graczach dla graczy. YouTube przeważa jakoś jeśli chodzi o podcasty. Znaczy ja ci nie, nie wiem z mm -hmm. podcastami jak jest, bo ja nie słucham podcastów. No, no, więc no, ty jak... jedynego słuchasz. Bo... Tak, jednego <grym> słucham, tak. Znaczy jest jeszcze jeden, który słuchałem, to jest mm -hmm. o to mhm. jest Space, z dwóch takich gości maniaków I do, do tego dojdziemy. <laughs> Okej. Okay. witamy Was dzisiaj w piątym odcinku. Wracamy trochę do, do rozmów z graczami, ale będziemy też, też robić recenzję. I dzisiaj będziemy gościć Pawła. Cześć. Paweł, mogliście go słyszeć na poprzednim podcaście o VT Culture jako głos z, za szafy. Głos rozsądku. Głos... I jeżeli chodzi o Pawła, z Pawłem znamy się już nie wiem, prawie rok. Nie, chyba pół roku. Jakoś, ale w zeszłym roku się poznaliśmy. W zeszłym roku, gdzieś to mm -hmm. był październik, tak. coś takiego. Może trochę wcześniej nawet. A może wcześniej. Na ten czas tak leci tak, ale na kwarantannie. Po, polubiliśmy się, mam nadzieję. Tak, oczywiście. Raczej byśmy się nie spotykali tak często. Tak, i no Paweł jest bardzo interesującą osobą, tak. jeżeli chodzi o go w ogóle, ale jeśli chodzi o gry planszowe, to, to w szczególności ze względu na kilka rzeczy, które robi w swoim życiu. A na początek powiedz w ogóle kim jesteś. No wiem, że Paweł, tak. Tak. ale kim jesteś, skąd jesteś, co robisz, jak no często? Urodziłem się w Gdańsku. Mhm. Teraz jestem na takich długich wakacjach, które sobie zrobiłem mhm. i właśnie dzięki temu mam dużo wolnego czasu i zainteresowałem się grami planszowymi. Mhm w szczególności. Ale gramy prasowymi interesujesz się już od dłuższego czasu. Tak, ale to było raczej tak po macoszemu. Kiedyś grałem trochę w takich jak to początki każdej osoby mm -hmm. praktycznie, czyli Talisman, monopoli, czy bardziej Eurobiznes kiedyś mm -hmm. to był, Szachy, Warzaby mm -hmm. to już od małego dziadek nie uczył grać. Mm -hmm. No i fantastyka ogólnie rozumiana, to jak jest mój background i gry role-playing, tego jest bardzo dużo. Mhm. Czyli mówisz ogólnie, że fantastyka była w Twoim życiu nawet chyba wcześniej niż gry planszowe, tak? Tak. No, Fantazy, science fiction. Tak, dużo książek czytałem mhm. to od dziesiątego roku życia. Mhm. Jakby złapałem bakcyla książkowego i czytałem książki mhm. właśnie fantastyki. Harry Harrison to był science fiction, mhm. stalowy szczur. Mhm. Czarna Kompania, potem Tolkien, nie wiem czy te były to takie dosyć starsze są, może niektórzy nie znają, ale kultowe, no, to, książki, raczej książki. Tolkiena to no. tak, ale to Czarna Kompania, Aha. Oko Świata, mhm. wiele, wiele innych tych już nie pamiętam. Ale to już raczej zagraniczni autorzy są z tego co kojarzę. Tak, no mhm. i później jak Sapkowski zaczął pisać Wiedźmina, no to to też było jakby pierwsze co złapałem i czytałem. No ale nie jesteś aż tak stary, żebyś na, był osobą, która pamięta czasy, tak. kiedy Wiedźmin dopiero wychodzi. Ale nie pamiętam, nie wiem w sumie, a kiedy wyszedł pierwszy Wiedźmin? Pierwszy Wiedźmin to są jakieś początki lat 90 chyba, tak mi się wydaje. Ale musiałbym to sprawdzić. No, ale to dosyć szybko złochał no. akcytu no, Wiedźminowego. No, no, no, ja w też podstawowych. No ja już jestem stały dosyć. Bez przesady. Pamiętam Kryształy Czasu, jeżeli chodzi o Google Playing. Aha jak wychodziły. pierwsze tego, pierwszy pierwszy RPG. Pierwszy polski system, no. tak. Jak mm -hmm. ja wtedy grałem właśnie i to też jakby wszystko z tą fantastyką... A właśnie w RPG też grałeś? Tak, i to bardzo dużo i to było mm -hmm. jakby przed grami planszowymi może mm -hmm. oprócz, mm -hmm. no, nie licząc eurobiznesu mm -hmm. i tak dalej. Tak, Ale Warhammer, D&D e, czy jakieś tam inne systemy jeszcze? Systemów bardzo dużo mm -hmm. różnych. Był tak, Kryształy Czasu, AD&D, sam prowadziłem AD&D, mm -hmm. Warhammer, Cyberpunk 2020, system taki Palladium, autorskie systemy moich kolegów, z którymi graliśmy, każdy coś wymyślał. Jeździłem też na takie zgrupowania, takie biwaki, mm -hmm. playwaki to się nazywało. Jechało mm -hmm. się na tydzień do lasu, przed do Żagnowca i tam przyjeżdżali ludzie z całej Polski pod namiot. I różni ludzie prowadzili różne sesje, się, Poznawało się, nowych ludzi, gało się w różne systemy. Ale to nie były LARPy, tylko takie... Nie, bardziej... nie, nie, LARPy, normalne po prostu sesje. Wampira, Wilkołaka, Grałem. Mhm. Mm Świat mroku ogólnie. Okej, okay, czyli po, można podsumować, że od z, dzieciaka praktycznie gdzieś tam byłeś, e, może nie nerdem, ale mm -hmm. <laughs> ale jakimś takim geekiem, czy tak, tak. osobą związaną ściśle z e, fantazyą science fiction. Tak. Okay. tak. I jeszcze gry komputerowe, bo mój ojciec bardzo szybko kupił, pierwszy komputer potrzebował mm -hmm. do pracy, więc mm -hmm. ja miałem dostęp do tego. No ty oczywiście do nauki wtedy go Nie, nie, nie, do grania. <laughs> ale oficjalnie do nauki. <laughs> Powiedz mi, że tak. Ale... Ok. Powiedz mi, co ostatnio gości na twoim stole? Jak wygląda twoja planszówkowa, planszówkowość w dobie wirusa? No to tak wygląda, jak nasza grupa, w mm -hmm. tej grupie, czyli ostatnio Hegosi Offland and Sea and Air. W mhm. jakiejkolwiek kolejności to się mówi? Air, Land, and Sea chyba. Chyba Land jest najpierw. Land, Air, and Sea. No nieważne. Nie Dobrze. Znajdziecie sobie. sobie. No. Tak. W ostatnio graliśmy i trochę próbowałem grać w solo w moje gry, mhm. czyli w Paladynów mhm. w Totich Wukan. Teo Tichu ja Trzeba to sobie ładnie podzielić i będziesz miał pełną nazwę. Tak. Teo Tichu Jest Powoli, czy, ale tu tak, ja Zachodniego Królestwa, tak? tak? Bo tutaj ten też pełna nazwa. Pełna nazwa. Mhm. Ale to w solo. Jak w ogóle w solo się gra w takie gry? Ciekawie. Mhm. Nie tak fajnie jak z ludźmi oczywiście, ale w paladynach bot jest bardzo trudny. Mm -hmm. Jak zawsze w Paladynów grałem ileś tam razy z ludźmi, to zawsze wygrywałem, to bot mnie rozpiekał <grych> i to dużą przewagą. No i Z tego co jeszcze pamiętam, jesteś fanem, znaczy może nie wiem czy fanem, ale dosyć często grasz na Tabletop Simulator. Właśnie nie do końca. <grych> Byłem dużym orędownikiem tej gry, mm -hmm. żeby namówić ludzi, bo nie miałem specjalnie mm -hmm. z kim w to grać. Ale jak już ludzie pokupowali, grupa kupiła, to jakoś mi się nie chce grać, <gry> wolę na żywo jednak. No. Gram z Karolem, kolegą, który mieszka w Warszawie i czasami po prostu robimy sobie mm -hmm. sesje i mm -hmm. gramy w jakąś grę. Mm -hmm. Dało nam się zagrać w Twilight Struggle i Wojnę o To takie całe dnia po prostu. No to Cały typowe, typowe tak. gry dwuosobowe. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Tak więc osób nawet nie próbowałem. Jeszcze mm -hmm. w Nemesis grałem wcześniej. Mm -hmm. No, ale jednak granie w, na żywo z, z żywym przeciwnikiem. Tak. To jest. No, po to gramy w planszówki. Dokładnie, poziom tak. wyżej albo i trzy poziom. <laughs> Okej. Okay. I no, właściwie na no, no to pytanie, jaki był dwój początek z grami planszowymi, to, yy, to odpowiedziałeś. Tak, no. da, można jeszcze gadać i gadać o tym. Tak, roku. ale no, tak jak mówisz, Talizman tak. Tak. Jeszcze były taka gra, ale nie pamiętam w. W świecie władcy pieścienia też drużyna mhm. pieścienia musiała się przedostać, a gracz który z Auronem, miał z Sauronem zdobyć, ale to nie była wojna pieśni, to jest taka gra, nie pamiętam. No i um, jeszcze jedna rzecz jest to, że, znaczy właściwie dwie rzeczy są, które według mnie sprawiają, że jesteś bardzo ciekawą osobą. To jest to, że po pierwsze produkujesz gry, które są Print and Play. Tak. Dla, dla samego siebie. Mhm. I tutaj też mam kilka pytań do Ciebie, jak w ogóle to Ci wychodzi. Mhm. Co w tym widzisz? takiego co, co daje ci to, Czy daje Ci to satysfakcję? tak jakby trzeba by zacząć, że do tych początków wrócić. Mhm. Jedną z zabaw też, oprócz tam gier planszowych, do mhm. jak byłem dzieckiem, były klocki Lego. Mhm. Lubiłem bardzo tak budować jakby to, ostatnio myśląc o tym, tak po prostu lubię tworzyć rzeczy i budować mhm. coś, kraftować, jak to się mówi. Mhm. I tak jak w domu nawet, remontuję sam wszystko, jakby nie ma dla mnie czegoś, czego nie, nie jestem w stanie zrobić. Jeżeli ktoś umie coś zrobić, to dlaczego ja bym miał, nie mógł tego zrobić. I jak tworzę jakieś rzeczy własnymi rękoma, sprawia mhm. mi to przyjemność, sam akt tworzenia. I nawet zobaczyłem, że i gry planszowe, i to PNP, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że grałem w gry bitewne, Warhammera mhm. bitewnego, to jakby jest jakby środek, który mi pozwala, że mogę coś budować dzięki temu. Kupuję jakąś grę, czy wchodzę w jakieś hobby i zaraz próbuję to ulepszać, dorabiać, zmieniać, jakieś rzeczy dokładać. Spełniasz się no. jako ten, co tworzy. Tak, Tak, tak. No, grałem z Pawłem w Twilight Imperium. Mhm. Paweł ma fantastycznie stworzony cały, pełno dodatków do tej, do tej gry. Plansze. Które, pl, tak Planszę, która jest podwyższona. Sam zrobił ser dokładnie, jakieś tam podstaweczki pod Tak, karty. na agnie, na, na mhm. statki. Wszystko, co ułatwia mhm. i przyspiesza rozłożenie gry. No, mhm. no tak, rozłożenie i też tak ułatwia grę samą. Tak, bo jest zorganizowane tak, wszystko. Ale wizualnie też to jest, no, robi wrażenie. No i tak samo też wydrukowałeś już chyba kilka gier, tak? Tak, no, zainteresowałem się tym tematem mhm. print and play. Przez to, że kupiłem na Kickstarterze grę właśnie do, do zrobienia samemu, no bo jakby koszt przesyłki gry i wiem, że taka raczej nie wyjdzie w Polsce nigdy, mhm. jest duża za, w sumie to było chyba za 1 euro mhm. pliki print, print and play. I jak kupiłem to, to później sobie myślałem, jak ja to wydrukuję. <śmiech> <śmiech> Też jakby skusiłem się tym, że ta gra jest czarno-biała, mhm. więc myślałem, a to byle jaka drukarka i dam radę. Ten. Ale jak zacząłem myśleć o tym i znaczy, zobaczyłem, ile jest gier print and play dostępnych w sieci, więc zacząłem powoli inwestować. więc Kupiłem taką fajną drukarkę kolorową, atramentową, gdzie jakby koszt wydruku kolorowego jest bardzo tani. Mhm. to jest e Eko ekoprint, czy coś takiego, mm -hmm. a psa, no, bardzo fajną rzecz, żeby drukować dużej ilości. Nie chodzi grosz za stronę, nie mm -hmm. nie chodzi w cenie tuszu. Jakby zacząłem zbierać materiały, żeby móc później tą grę zrobić, no ale w międzyczasie ta gra, nie, one, nie przysłali mi pliki do wydruku, to wiadomo, jak to kickstarter, to długo trwa. Więc już zacząłem, jak miałem sprzęt, coś próbować od jakichś malutkich gierek. I... Fajna jest to zabawa. <grym, <grym, <grym, jeszcze nie... nie... Nie dałeś mi zagrać nic. No nie miałeś okazji, bo przez yy, epidemię mamy tak, mm -hmm. że... No trochę że, się ciężko, ciężko spotykać. No i druga sprawa to to, że sam też pracujesz nad swoimi grami. To też było jakby, to jest takie wszystko powiązane. Mm -hmm. no jak zacząłem się interesować grami po tym, jak zrobiłem sobie te długie wakacje, miałem mm -hmm. czas, to pomyślałem sobie, że zrobię własną grę. No i zacząłem coś kombinować, już wycinać, jakieś pomysły, powoli na papier to przelewać, ale znałem jeszcze wtedy mało gier, więc pomyślałem, kurczę, może powinienem jednak poznać, jak działałem gry, bo może robię coś, co już jest zrobione, albo, mhm. nie wiem, zobaczę jakieś inspiracje. I z drugiej strony pomyślałem, że fajnie by było zrobić fajny prototyp, jak już będę to robił, więc potrzebuję narzędzi umiejętności, żeby umieć ten prototyp zrobić. I jakby też to PNP wtedy się Bo pojawiło, że, jest tak, że zdobywam skilla, umiejętności, uczę się, jak tworzyć takie rzeczy. Gram teraz w bardzo dużo różnych jakby dzięki naszej grupie. No, co chwilę Udaję są nowe się. gry tak. i, i się poznaje takie rzeczy, mechaniki, najróżniejsze. Tak, mamy nawet taką wewnętrzną grupę. Obiecuję, że to już ostatnia planszówka. <laughs> ale to się nie udaje. Nie, co chwilę. Coś ty... Na szczęście udaje się też to niektóre sprzedawać, nie? więc tak. nie, jest, nie jest tak źle, ale no, jest masakryczna ilość tytułów do ogrania, którą, którą cały czas mamy przed tak. sobą. Takie życie gracza planszówkowego. Nie mamy co narzekać. W latach 90. było gorzej. No, oczywiście. <laughs> I nawet ja sobie postanowiłem, że jak zacząłem robić te PNP, zrobiłem chyba trzy gry tak na razie, mm -hmm. pewne, cztery może, że nie, nie kupię już żadnej gry, bo będę robił gry PNT, mm -hmm. te, które są trudne do zdobycia, albo właśnie bardzo fajne, mm -hmm. darmowe. No ale jednak już, już kupiłem kilka gier od tego czasu. Na no szczęście kickstartery, które przyjdą dopiero za jakiś czas. To też. No tak, ale po prostu pamiętam, jak mi wysłałeś ostatnio zdjęcie, jak Ci przyszły meple, do, ten cały worek po prostu meple. Znaczy, tam jest, nie wiem, z 200-300 tych... Mepli jest chyba ze 150. Uh -huh. Tak, i kupiłem chyba 1000 kosteczek. głównie różnokolorowych. Bo to się nie opłaca kupować mniej. No tak, tak oczywiście, prawdę. ale to robi naprawdę ogromne wrażenie. Jak widzisz taką wielką torbę kosteczek. Tak, nie tak. Wiem. Bo w wielu grach, które się robi... Uh -huh. Największy problem to są właśnie... Meple, kosteczki, których się nie ma. Trudno jest to zrobić samemu, więc... No tak, tak. więc muszą być takie elementy. dużo i... No, dokładnie. Okej. Okay. Wracając do tego, no, no, że się gra jednak no tak. i że jednak gramy, że lubimy grać, powiedz mi, jakie gry najbardziej lubisz? Jakim graczem jesteś? Czy bardziej wolisz euro, czy bardziej Ameritrash? czy lubisz grać w dwie osoby, czy może więcej? To jest trudne pytanie, bo w sumie nie wiem, mhm. co lubię bardziej. Raczej mam fazy na jakieś typy g. Mhm. Na początku pewnie bierze się to, że grałem Warhammera i bitewne gry. Lubiłem właśnie takie konfrontacyjne gry na dwie osoby bardziej, mhm. albo na więcej osób. albo Ale konf konfrontacyjne, jakieś strategiczne, duże. Tak, Dużo no, duże, duże figurkowców, jakieś tam takie rzeczy. Tak, ale żeby była strategiczna. Mhm. jakby nie znałem nawet dobrze. Aczkolwiek go. z mm -hmm. tym słowem trzeba uważać, tak, tak. bo ostatnio się dowiedziałem, że gra strategiczna to wcale niekoniecznie jest naprzy... wojenna. Tak, bo Dokładnie. dla mnie strategia to jest RTS, wali się, walczy się, tak, rozbudowuje, tak, tak. najlepsza według mnie definicja to jest 4X, nie? Mm -hmm. to, ja bym to nazwał drogą strategia dla mnie, nie? a okazuje tak. się, że nie, że Agricola jest strategią. Nie? Nie, no oczywiście, <laughs> bo to można dywagować i czy tak. rozwijać jak definiować słowo strategia, no podejmujesz no. jakąś strategię. Czy gry tak naprawdę, tak jak ułychamy, nie do końca są strategiczne, tylko one są taktyczne. No bo jakby tak. grasz i podejmujesz decyzję na bieżąco szybko. Masz jakąś strategię w głowie i według niej grasz, ale jakby później na poziomie taktycznym. No więc to jest to zbyt ogólne tak. definicje, które nie, nie da się sprecyzować. I, I też są już używane w mhm. bardzo szerokim kontekście do różnych rzeczy. No ale jakby Wiadomo, jak no, Widać po ostatnich zwycięstwach w Golden Geek Awards, mm. gdzie Wingspawn wygrało w, w, no, bardzo dużo mm. nagród wygrało, ale między innymi właśnie za najlepszą grę strategiczną. Mm. Nie no, bo tam pewnie, nie grałem nigdy więcej, jakby trudno nie powiedzieć. Jak, ja jak też to nie, nie to ale no, jak no. widać jest to gra strategiczna. Nie wiem jak to powiedzieć, mm. pewnie każda gra jest strategiczna mm. w pewnym sensie, no bo... No. bo trzeba tę decyzję podejmować. Musisz tak, jakąś no. strategię wymyślić i nie tak. podążać, żeby wygrać, czy ją modyfikować w czasie... Tak. No wracając do pytania, bo mm. już ten zabrudnęliśmy daleko. Zacząłeś od bitewniaków, w, pierwsze, w pierwszym momencie były to gry konfrontacyjne, tak jak mówisz, mm. ale trochę to ewoluowało. W trochę. Tak, no bo jak poznałem tutaj Ciebie i resztę mm. graczy z kim gramy, po prostu poznałem inne gry i zacząłem tak, ro rozwijać się. Tak, tak, tak, Właśnie to też jest ten aspekt, który mi się uh -huh. bardzo podoba w planszówkach, że poznaję nowe rzeczy. Tak. Ja Są takie, mam charakter opcjonalny, lubię nowe rzeczy poznawać z różnych dziedzin. Uh -huh. Jakby tak całe życie. Nigdy nie, nigdy nie sądziłeś, że kiedyś spodobały Ci się eurogry? Nie, no bo nie znałem uh -huh. i nie grałem. I nie wiedziałem, jak czytałem o grach i tam ktoś mm -hmm. mówił, A to jest aura, To, no, to było dla mnie jak tak. Nie wiedziałem o co to chodzi, że no. ludzie mówią. Nie są... przerażało na początku, na przykład, jak ktoś mówił, No, to jest taki Excel, nie? Ja tak, kurwa, Excel, nie? Bo od razu nuda, księgowość nie w ogóle, nie? Potem się okazuje, że to wcale nie jest takie złe, nie? Nie. I nagle, nagle się okazuje, że kupujesz tył od Ichuaka, nie? I... Tak. <laughs> Ale to zaczęło się od anachrony, tak naprawdę, które Karol przyniósł i bardzo mi się spodobała ta gra. Czy nie? To jest Megistus, był pierwszy był strasznie. Trysmy, ciężki, był straszny, no. był straszny, ale miał swój urok w tej swojej straszności i mm -hmm. ciężkości. Ale później właśnie Karol przyniósł anachronę, i Anachrony okazały się super. Przynajmniej mm -hmm. dla mnie spodobało mi się to bardzo. Mm -hmm. Szczególnie, że ten klimat tam jest jakby fajnie połączony z całym tym się. systemem. Więc... No tam to, że tak naprawdę jesteś po jednej jednym kataklizmie, a zaraz następuje drugi. Nie? Tak. Ja tak słucham tego. Tak. Kto wymusi taką fabułę? Nie? W za, jak w ogóle coś takiego można zrobić graczom, że tak naprawdę dążysz do katastrofy? Nie? No ale widać, jak da się. Nie, nie ale cały mm -hmm. koncept. Koncept, cały art style i mm -hmm. jak to wszystko wygląda, te figurki. Można się nawet wczuć w tę akcję, tak. którą się gra mm -hmm. Przynajmniej ja tak miałem. I... Nie, to... bardzo fajnie. Jedna z... Fajniejszych gier, y, takich post w które grałem. Mm -hmm. Co prawda, nie grałem w dużo, ale. Ja też. <laughs> Póki co. Na pewno lepsze niż Fallout. No, no. Okej. Okay. Jeśli chodzi o gry planszowe, powiedz mi jeszcze, co spowodowało, że tak bardziej zająłeś się tymi grami planszowymi, no bo wcześniej robisz różne rzeczy. Y, mm -hmm. Grałeś też w jakieś tam prostsze tytuły. No I nagle się trochę to zmieniło, no jest taki moment przełomu. Tak, no bo to jest tak, że w sumie gry planszowe są łatwe do grania, w sensie łatwiejsze niż powiedzmy hamek figurkowy, mhm. żeby się zebrać i zagrać. Zajmują tak. mniej czasu, znaczy zależy od gry, ale mhm. jest mniejszy próg wejścia niż te bitewniaki powiedzmy, które to trzeba tak naprawdę znaleźć, mhm. klub, tak mi się wydaje, albo mieć ludzi znajomych, którzy też to robią. Tak. Ja miałem kiedyś, no ale wiadomo, każdy poszedł ma swoje, w swoje życie, tworzył swoją stronę, powyjeżdżali ludzie, więc jakby uh -huh. moi znajomi, z którymi kiedyś grałem, właśnie to się po rozjeżdżali i uh -huh. nie mam tu znajomych specjalnie. Więc pomyślałem sobie, że no, potrzebuję ludzi, bo człowiek jest istotą społeczną i chciałbym poznać tych ludzi. Ciężko w bitarniaka grać w jedną osobę. Tak, mhm. bardzo ciężko. I jest to no, gra tak naprawdę, że druga osoba musi też dużo zainwestować. Mhm. Jest to kosztowne tak. i czasowo, i... więc planszówki mhm. zainteresowałem się. To jakby Twilight Imperium był też takim gatem nie wprowadził do planszówek. bo mój przyjaciel, który wyjechał do Karol, do Warszawy... To nie jest zbyt y, z, popularny sposób wchodzenia w planszówki, muszę Ci powiedzieć. <laughs> tak, ale to... Przez ten mój background bitewniaków, uh -huh. dla mnie jak ktoś mówi, że zasady są skomplikowane, czy instrukcja jest długa i ciężka, to dla mnie to jest trochę tak, Wtedy śmieszne. sięgasz po podręcznik do <laughs> tak. bitewnego Warhammera. Tak, i... to jest tam 6 czy siódmej edycji, gdzie zasady uh -huh. są i tak wszystkiego nie wyjaśniają. W każdej bitwie pojawiają się jakieś kwestie niewyjaśnione w zasadach i trzeba to jakoś rozwiązywać. Więc... Okay. A twoim gatewayem był e, Twilight Imperium, ponieważ Karol... Tak, grał w trzecią edycję kiedyś i mhm. strasznie mu się to spodobało. Jak się od czasu do czasu widzieliśmy, on mi opowiadał, jaka to super gra, się, że negocjacje nad stołem i epickość tej gry i pogrzeżenie niesamowita. I, mhm. tak. I Ja wtedy pracowałem za granicą, nie miałem czasu, ale to gdzieś miałem w głowie. I jak wróciłem i zrobiłem sobie ten urlop, to zacząłem się interesować. Myślałem, że znałaz sobie pograł. Trzeba mhm. oglądać filmiki na ten temat. I to był moment, gdzie czwarta edycja zaczęła wychodzić. Mm -hmm. I trzecia edycja staniała mocno. Ja szukałem się kupić trzecią edycję, bo czwarta była wtedy droga. I prawie kupiłem, ale jakoś tam oszukał. No, może nie oszukał, tylko sprzedał komuś innemu, ten, co się ze mną mówił, że mi sprzeda. A już byłem tak napalony, że wziąłem i z Anglii ścianą, <śmiech> Po prostu, bo nie była dostępna w Polsce mm -hmm. czwartą edycję. I ten. I Chciałem bardzo w to grać, więc nauczyłem się najpierw, powiedzmy, solo, tam z żoną próbowałem koleżanką jej, która angielski dobrze zna, więc mm -hmm. jakby nie było problemu, graliśmy w trzy osoby albo w dwie nawet, poznałem zasady, no ale chciałem z ludźmi zagrać, więc zacząłem szukać na Facebooku, znalazłem stronę, nie wiem, czy planszówki, czy też mm -hmm. o Twilight Imperium stricte, chyba na planszówkach. I dałem ogłoszenie, że chcą, mm -hmm. szukam ludzi do Twilight Imperium. I tak znalazłem pierwszych ludzi, z którymi grałem w Twilight Imperium i to była pierwsza gra taka mhm. większa, że, że zacząłem grać. A później, jak już tak się rozochodziłem powiedzmy, w mhm. Twilight Imperium i w klaszówkach tych ludzi, to pomyślałem, czemu nie poszukać innych gier? No i ty przynajmniej dajesz ogłoszenie szukasz tam to chyba na Nemezisa wtedy było. Chyba był. tak. No. Chyba tak się poznaliśmy tak. ogólnie na A się okazało, że mieszkasz blisko, więc mówię, super spróbujemy. Nie? Słownie 15 minut mamy tak, do siebie. Tak, z buta. I tak się mm -hmm. zaczęło, nie? Od z No. Pamiętam, mm. pamiętam twoje ogłoszenie chyba nawet o Twilight Imperium. Mm. Ale tak pomyślałem sobie nie, jednak nie. <laughs> ale potem już się z ten, przemogłem i... No ja chyba dwa razy już razem mówiliśmy. No, raz nawet tak. wygrałem. Tak. <laughs> Tak, się. więc <grym> tak, bardzo dobra gra, bo wygrałem. To tak <grym> taka jest postawa. E, Okej, okay. to, to przechodzimy do topek. Pierwsza topka, twoje ulubione. E, pięć Twoich ulubionych gier. Może, może tak zaczniemy. Oczywiście będzie ich więcej, ale okay. też nie w jakiejś tam kolejności, mhm. bo. Na pierwszym miejscu mogę tylko powiedzieć, wiadomo, Twilight Imperium będzie. Okej, okay, czy już bez zaskoczeń spojujesz. Tak, to jest topka. Od razu Ale... mówię ten, bo, okay. bo resztę nie, nie będzie żadnej kolejności. Dobra. Bo jakby, teraz wytłumaczę dlaczego. Nie chcę robić przykrości tym tytułom. Potem na półce będę patrzeć na Ciebie z takimi smutnymi oczami, nie? Jak mogłeś mnie postawić wyżej? No, Twilight Imperium jest na pierwszym miejscu, pomimo, że ostatnio... No, nie, ma... no nie mieliśmy za bardzo też możliwości. Tak, no. tak, grać. Jest jednak to gra, którą nie chce się aż tak często grać, bo może bardzo lubię. No bo Ale ja już się uspokaja w pomorskim tego wirusa. Dzisiaj chyba tylko jeden był przypadek nowy, więc spokojnie rozegramy. Nie no Na pewno. Także teraz czerwiec będzie nasz. Ok. Dobra. I reszta gier trudno mi jest ustawić w kolejności. Mhm. Bo te gry, które mam i które mi się podobają, to mało w nie raz grałem, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, że one są na drugim, pierwszym miejscu. Na pewno z takich gier, może których nie tylko ja mam, mhm. Sorcerers, to Marek ma też dwuosobowa gra karciana, może nie deck buildingowa, ale ma się jakby na starcie duży wybór, chyba 15 talii, mhm. i jakby trzy się łączy ze sobą, i Maga, w szkołę i tam. Królestwo i to wychodzi jakaś taka talia. Bardzo mm. ciekawa i różne kombosy, bardzo ładne grafiki. Polecam mało znana gra, bardzo dobra na dwie osoby. I ona jest w tej pierwszej piątce będzie, mm. bardzo fajna. Później będzie Mage Wars arena, też dwuosobowa gra. I też z Markiem o, o, też o, o, o, o, o, z Markiem. No bo to jakby to są gry, czy szczególnie Mage Wars, że mm. osoba, z którą grasz, musi się też zaangażować jakby, bo. Tu jest gra przed grą też. Mm -hmm. tu musisz sobie ułożyć tą swoją księgę magii i strategię właśnie, jak będziesz grał wymyślić i później realizować pan w czasie, gdzie to się już zmienia. więc nie jest, że przychodzisz, mm -hmm. rozkładasz z pierwszą lepszą osobą i mówisz, tak się gra i ta osoba cię grała, nie będzie. <grafię> więc to jest. Później będą paladyni mm -hmm. Zachodniego Królestwa. Jest to gra, o która w sumie jest bardzo fajna. Jest, mm -hmm. Nie wiem, lekka, ale ma bardzo dużo głębi work replacement. Mm -hmm. Pewnie ludzie znają tę grę. No jest dosyć popularna teraz. Tak, i naprawdę na początku, bo dużo słyszałem o tej grze, nie wiem kupiłem, mm -hmm. ale nie podobało mi się Artstyle, mm -hmm. takie kreskówkowe trochę. Ale po tym jak kupiłem i zacząłem grać, to, mm -hmm. to już mi się podoba. To jest dosyć interesujący koncept, o czym tam rozmawialiśmy mm bo to z Karolem rozmawiam o tym, że tam się jakoś wykupuje tych swoich... To jest architekci. A, w architektach. Okay. I architekci też są bardzo fajni i pewnie mm -hmm. by się znaleźli na tej liście razem z pala jakby mm -hmm. Tandem, Tylko, że w architektów grałem dwa razy. z mm -hmm. Żoną, więc dwuosobowa gra, trudno jest tak ocenić, ale przygrało mm -hmm. się bardzo przyjemnie. Jak, jak w ogóle twoja żona odbiera granie w gry planszowe, czy to jej się podoba, bo moja jest znaczy, moja żona musi być odpowiednia gra dla niej. Ona specjalnie mm -hmm. nie gra w gry. Chociaż mm -hmm. właśnie grywa ze mną czasami. W Paladynów gra ze mną, mm -hmm. w architektów grała, w Londyn grała i nawet jej się spodobał. Nie wiem, jak ona wygrała. mówiłaś na Twilight Imperium. Nie? Ale... W Twilight Imperium nie grała. Zaczęła, ale po drugiej rundzie <śmiech> <śmiech> powiedziała, <śmiech> że nie gra. W to. <śmiech> okay. Ale to było jakby. Pierwsze partie tak. początkowe, mm -hmm. ja się uczyłem zasad. Mm -hmm. i... No i okej, okay, bo ja ci przerwałem, zmieniłem wątek. Mm -hmm. Paladyni, e Paladyni, architekci Tak, co, co w tej te... piątce Twoich ulubionych? No, oprócz tak. tam Twilight Imperium, nie? Lecimy dalej. Myślałem dzisiaj. Na no się wszystko w co nic nie grałem. Nie? Tak, <śmiech> jest... <śmiech> no właśnie. Bardzo <śmiech> mi się <śmiech> podobają tyranci, tyranco mm -hmm. von der Grant. Under, Under Dark. Under Dark, mm -hmm. dokładnie. Chociaż też tylko w to dwa razy graliśmy Tu już na mogę na coś więcej sesji. powiedzieć, tak, tak, na szczęście. To jest właśnie gra, którą Dwa razy, razy graliśmy... Tak, za... jednego wieczoru. Tak, jednego wieczoru, bo to jest bardzo szybka gra. I tu ja mogę coś wreszcie powiedzieć. To jest gra, w której buduje się swój, swoją własną talię. Kart, które są w naszym takim rynku, markecie. Ale jest to połączenie właśnie tego budowania talii z Area Control i wcielamy się w jeden z rodów mrocznych elfów. Jeżeli ktoś kojarzy Dungeons and Dragons to w zapomnianych krainach, właśnie w podziemiach zapomnianych krain żyją mroczne elfy, Między innymi mroczne elfy, bo tam jeszcze tego jest pełno. No i to jest tak po prostu miodne, tak łatwa gra, a tak głęboka, bardzo szybka, bo to jest godzina, półtorej godziny hmm. i, i się zamyka, więc my potrafimy dwie rozegrać. Partie. Bardzo różne strategie można... Tak, bo jest duża różnorodność tali, Tak. I... Bo, bo na, tego... początku, na początku buduje się jedną talię z dwóch mniejszych tali, I te, te, te jest, cztery są podstawowe talie, plus jeszcze w dodatku są dwie następne talie. Więc tych kombinacji jest bardzo dużo. 6 razy... czyli i sześć kombinacji. Mhm. Sześć razy pięć. Tak, no i ma... jakby każda talia też mhm. ma jakby chyba dwa albo trzy takie główne aspekty, którymi się zajmuję. Mm -hmm. Na przykład lepiej robić coś takiego, że można kombować to na różne sposoby, więc tak. podoba mi się, bo wygrałem pierwszy raz. Wygada się. <śmiech> to cechuje dobrą grę tak. właśnie. <śmiech> Okej. Okay. I, I w sumie jest tak niesamowicie klimatyczna, że zacząłem teraz czytać sagę <śmiech> o Drishtie do Urdenie. I same książki są... Okej, okay, no to jest taka fantastyka, no trochę powiedzmy, to nie jest, nie wiem, dla MAS. No trochę dla MAS, dokładnie. To nie jest jakaś super topowa fantastyka, ale tak się fajnie zaczyta i człowiek od razu ma przed sobą jakieś tam Baldur's Gate, czy właśnie sesje w DD i tak historia naprawdę się fajnie wkręca. No to nawiązując do. Tyrantów to będą Lordowie of Waterdeep. Lord tak, Lord of Waterdeep. Następna gra z, z, z zapomnianych krain. Tak, tylko niestety graliśmy, grałem w to może dwa albo trzy razy. Mhm. Ja raz, raz z, tylko. No to właśnie tak. ze mną razem i ja grałem raz solo, mhm. bo znalazłem na BGG. Mhm. Ktoś zrobił sam mhm. po prostu bota. Bardzo fajnie się grało. Mhm. Ale widzę potencjał, tego podoba mi się. Ja, to, ja też. Po tej partii, którą rozegraliśmy naprawdę mega długo, czasami tak mam, że po jakiejś grze strasznie długo myślę o czymś. Mm -hmm. I po Lords of Waterdeep bardzo długo właśnie myślałem, bo ta rozgrywka... Okej, okay, recenzowaliśmy ostatnio, nie wiem, VT Catcher, mm -hmm. recenzowaliśmy ostatnio... Co ostatnio recenzowaliśmy? Heroesów? Nie Ja, ja teraz zapomniałem Aha, Dino, Island. Dino Island o, Dino Island recenzowaliśmy Grałem też w Everdell I to są bardzo fajne gry typu worker placement Jak samo Anachrony Też tak. świetna gra worker placement Ale Tutaj jednak ta rozgrywka Mi się tak strasznie podobała Była taka Dla mnie idealna Mimo, że przegrałem, to mm -hmm. jak widać teoria o tym, że fajne gry, fajne gry się wygrywa, nie zawsze jest prawdziwa, ale mimo, że przegrałem i mimo, że to, ten to było tak dużo takiej przepychanki fajnej walki o, o to, mimo, że to jest worker placement, że zupełnie zmieniłem zdanie co do takich tytułów, właśnie przez, przez tą pierwszą grę w Lords of Waterdeep. Tak i jakby ja tą grę kupiłem też, dlatego to było po Anachrony, mm -hmm. pomyślałem sobie, że chciałbym mieć jakąś grę właśnie Walker Placement i zacząłem szukać jaką grę kupić. No mm -hmm. i trafiłem na Lords of Waterdeeps. zacząłem oglądać różne gameplaye, recenzje. Mm -hmm. I w tej grze, jak się gra szczególnie na tam 4 osoby, mm -hmm. z dodatkiem chyba można w 5 osób grać, jest też dużo gry nad stołem. Bo są te karty intryg, mm -hmm. można zaszkodzić komuś, są też te questy, które można dać takie słabe. Się. I Widziałem jak tam właśnie w gameplayu grali, to normalnie się dogadujesz. Mm. I grasz tak jak no ja do nie będę tak. to rozgrywał, właśnie możesz negocjować, zagrania, zmawiać się. I to Przekupywać. Jest... Tak, no. tak, tak. I to jest bardzo fajna, no. fajny aspekt, gdzie ja lubię. Niektórzy tego nie lubią, ale to, no. dla mnie to jest super. Ja no wiem, to właśnie, no. Zwiększa interakcję między ludźmi w czasie mm. gry. Nie jest to tylko mm. tak, że człowiek jest skupiony na tym Excelu, mm -hmm. tylko jednak jest ta. Trzeba też powiedzieć, że ona jest bardzo wysoko w rankingu Board Game Geek. Tak. Mimo, że jest tylko wydanie chyba angielskie. Nie wiem, czy jakieś inne języki jeszcze w to nie, wchodzą. Jest, Może inne e są, ale no nie Ogólnie, mam z tego. bo to, to zrobi chyba English for 4.9. Tak mi się wydaje, albo sama Wizard of the Coast. I oni mają bardzo dziwną politykę co do wydawania mm. gier, więc to bardzo mocno ogranicza jednak tą popularność mm -hmm. tego, a jednak ranking jest robiony tak, że im popularniejsza gra, tym będzie wyżej. Jak na tak ograniczony rynek jest naprawdę bardzo wysoko, więc bardzo dobrze świadczy o takiej grze. Bo ona ma bardzo prostą mechanikę, łatwo mm -hmm. jest wytłumaczyć zasady, no bo to tak. jest proste: masz kilku tych swoich mm -hmm. agentów. Ale jest tam bardzo dużo kombinowania. Tak, masz te mm -hmm. budynki, właśnie wysyłasz te. Mm -hmm. Mechanika jest prosta, ale ma tą głębię swoją. Jest tak jest. Takie lubimy. Mhm. Tak I następną grą w takim razie, żeby mhm. nie przedłużać, będą kosmiczne spotkania, mhm. gdzie to też jest ta tak Ja z dużą dozą gry nad stołem i w ogóle grywalnością, mhm. te rasy, które tam są. E, e, tam rasy potrafią przeczyć zasadom gry. Tak, zmieniać. Tak, tak, dokładnie. Więc... Zasady gry się praktycznie zmieniają co chwilę, a potrafią niektóre rasy tak namieszać, że w ogóle ta rozgrywka, każda rozgrywka jest inna zupełnie. Tak, bo raz jest 50 przynajmniej w podstawce, tak. bo później są dodatki. No, nie wyszły mhm. po polsku, ale to tam nie ma problemu, jak to można kupić. No. I, I każda gra jest inna, bo zbierze się 5 raz. Mhm. Czy 5 osób, najlepiej powinno składać, tak. składzie, albo no, 4 mhm. osoby to... To kombinacja zawsze będzie inna, inne tak. raz. A te zdolności później one tak jakoś mieszają. I też jest bardzo dużo gry nad stołem. Tak. Tak, bo można zaatakować jednego, ale potem jest to zmawianie się, jest to zbieranie tych sojuszników tak, przy walce. Przy obronie, przy ataku. Tak, tak. Bo, nie, bo może korzyścią będzie jednak być po stronie atakującej, a może jednak po stronie obronnej, tak. bo każda strona jakby ma swoje korzyści. Nie? Tak, Więc... widać, O ten atakujący tak. jak zdobędzie kolonię na Serno, to będzie bliski zwycięstwa, tak. no to trzeba powiedzieć. Ale, ale jak się na przykład pomóż pomoż obrońcy i to będzie skuteczne, to dostaniesz jeszcze jakieś tam karty. Tak, nie? Więc tak. to po prostu jest tego multum tych, tych a jest mega prosta tak naprawdę. Tak. I jest bardzo stara. Tak. tak. No. Ale jest wielu jakby recenzentów i... Są entuzjastami tej tak, gry. Tak, że to jest jedna z najlepszych gier. Tam. Poza tym ona no, przeszła też jakiś tam lekki lifting, nie? więc mhm. to jakby cały czas jest to pracowana. Teraz wyszła w tym roku Duel, Duel. czyli po, pojedynek, czyli dwuosobowa wersja. Nie wiem, jak to wygląda. Bo normalnie jest od trzech osób, tak? Tak. Nie wiem, jak to działa w dwie osoby, bo ciężko mi to sobie wyobrazić, ale też ciężko mi było sobie wyobrazić Siedem cudów świata w dwie osoby, a jednak da się zrobić taką grę. Jakoś Siedem cudów świata miałem i sprzedałem jakieś nowe no, nie kilka proste. razy. I... Fajny, jak masz znajomych, którzy nie grają w gry aha No może no ale tak właśnie grałem z takimi osobami i stwierdziłem, że mi się nie chce w to mieć. No dokładnie. Za, za mało mamy czasu, żeby tak. jeszcze ogrywać takie nieskomplikowane skomplikowane tytuły. E, no. Eksplodujące kotki też jest jedna z moich ulubionych. No, bardzo się cieszę. Szczególnie, że jestem niepokonany jak z tego. Tak, ale koncept eksplodujących kotków jest świetny, ponieważ wygląda to w ten sposób, że dociąga się zawsze, które się trzeba skończyć swoją dociągnięciem karty, a w Talii jest tam kilka, zawsze tyle eksplodujących kotków, minus, minus jeden. Bo, jeden jest, bo musi być Ta. zwycięstwo, mhm. zwycięstwo zawsze. I te partie potrafią być różne, naprawdę. Potrafi być tak, że do końca gry zostają zostaje prawie wszyscy gracze, albo bardzo szybko ktoś odpadnie, albo specjalnie się komuś tak naprawdę na tego eksplodującego kotka dorzuca, więc tak. potrafi tak irytować, ale w taki pozytywny sposób ta gra. Tak, oczywiście to jest taki file, tak, ale tak. właśnie wesoły bardzo. Bardzo często na zakończenie jak, mhm. jakiegoś tam, jak po jakiejś ciężkiej rozgrywce, jakąś ciężką grę, tak już na rozluźnienie, żeby się pośmiać. Rozgrywamy to i potem się okazuje, że dłużej w to graliśmy niż w, mm. to, w tamtą grę. Po, po, po partii ktoś mówi, no dobra, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Potem ktoś już mówi, No dobra spóźniłem się na autobus, to jeszcze gramy. Mm. Jeszcze jakaś gierka do topki? Pewnie wszystkie moje gry, które mam, mm -hmm. które gram, których gramy nie gramy do końca, nie sprzedałem, to uh -huh. w jakiejś tam topce. Dobrze, to teraz te, które Ciebie zawiodły najbardziej. Trismegistus. Nie, to mnie nie zawiódł, szczególnie, że nie ja to kupiłem, uh -huh. tylko spróbowałem i nawet bym spróbował jeszcze raz. Ja bym to spróbował przy zmienionym, zmienionej szacie graficznej. Może. Wiesz to była pierwsza gra i też dla mnie jeszcze w euro nie grałem w grę, tak. euro, więc to było jakby takie to było pierwsze takie skok spotkanie. Na głęboką A i tak wygrałem. Tak. <grym> Chociaż źle graliśmy, jakieś tam zasady pomieszane były, ale tak. jakby wszyscy tak graliśmy, więc jakby ten... Ja się pogubiłem w ogóle w tych grze strasznie. Rzadko mam tak, że się gubię w grach, ale w tej mogłem się odnaleźć. to, to nie? przypadkiem wyszło, że no. wygrałem. <grym> jasne, jasne. Tak wyszło. To może tak. Rut. Mhm. Root jest bardzo dobrą grą i fajną, ale z mojego punktu widzenia jest trudno wyciągnąć na stół, jest po prostu angażująca. Trzeba mieć musi być stała musi ekipa, ekipa czterech graczy, którzy grają w Ruta Często znają wszystkie frakcje, grają regularnie i wtedy zacznie się grać gra robić ciekawa, ja tak to widzę. Grałem chyba trzy czy cztery razy. Za każdym razem były dwie albo trzy osoby nowe, którym trzeba było tłumaczyć i no niestety te osoby, które nie znały, jak trzeba balansować tą grę, bo niektóre frakcje po prostu trzeba graczami balansować. One mhm. Wygrywały zawsze po prostu. Bo... Ja bym w, w Ruta bardzo chętnie bo podoba mi się ten koncept. Gdyby nie to, że mamy 30 jeszcze innych tytułów, które mhm. rozgrywamy dosyć często, ekipa jest taka, że raz ktoś wpada, raz wypada. Tak. I potem się okazuje, że stawiamy Ruta na stół, trzeba tłumaczyć to wszystko, przychodzi przez tą pierwszą rundę i potem i tak ta osoba, która jest nowa, tak naprawdę zaburza balans tak, tak. tej, tej gry, bo nie, nie widzi tego, co widzą inni, co powoduje przez to, że tak, inna osoba może to wykorzystać na swoje zwycięstwo. Dokładnie nie? tak. Więc miałem, kupiłem w przesprzedaży Ruta, bo bardzo mi się graficzna i akcja spodobał mhm. i cały koncept właśnie ale się. No Ogólnie to jest ten sam problem, co w chaosie w Starym Świecie. Mhm. Jeżeli masz ekipę, która jest niedoświadczona, a ty jesteś doświadczonym, to nie ma szans, to tutaj oni polegną po prostu mhm. i to nie ma znaczenia jakim grasz. Ale za to świetnie się gra, jeżeli są cztery jest czterech wyjadaczy i potrafią, znają po prostu tą grę już tak do, do cna. Nie? Więc jeżeli na przykład byłyby lata 2000 któreś, tam 2005 na przykład, i to by była moja jedyna gra, A, no wtedy, tak. te... I miałbym tam z trzech kumpli, to po prostu się super bawił przy tym. Nie, no to na pewno. To tak hmm. jak bitewniaki, to jest coś tak. podobnego. Była ekipa, każdy miał armię swoją, no. każdy. Znał z... Tak, wiedział z kim. Plusy, gra. minusy. Tak, no i zresztą tak, jak bitewniaki mają to do siebie, zresztą niektóre planszowe gry też, że gra się przed grą. Hmm. Czyli bitewniaku musisz wymyślić w swoją armię, złożyć rozpiskę, jak jest umówione, więc jakby już bardzo przed dużo grą czasu, myślisz, no. zastanawiasz się i to jest też zabawa bardzo mm -hmm. fajna, bo kombinujesz. myślę, a takie malisze przedmioty, dam takie regimenty, taką taktykę ci będą to robić, ci to, ci to z tymi, hagram mm -hmm. z undedami, to mm -hmm. muszę mieć na to kontrę i jest całe kombinowanie mm -hmm. już przed grą. I to jest taki fajny aspekt, No ale trzeba mieć właśnie z tą tak, ekipę ale, jedną grę. Ale to... No właśnie, to jest ten, ten problem dzisiejszych czasów, że niestety ze względu na ilość tytułów mhm. i małą ilość czasu, którą mamy jako dorośli ludzie, bardzo powierzchownie podchodzimy do, mhm. do, do tych gier nie jesteśmy w stanie aż tak głęboko wejść w te gry i wycisnąć z nich to wszystko, co, co byśmy chcieli z nich wycisnąć. Ale właśnie w takich grach jak Ród czy Chaos w Starym Świecie, jesteś w stanie bardzo długo w to grać, bo one się bardzo szybko nie znudzą. Tak, można optymalizować, mm. może, czym bardziej znasz. Czy... Tak, więc e, ja rozumiem, dlaczego Ciebie rozczarowała ta gra, ale wiem też, że ona jest bardzo no, dobrą Ja grą. też wiem, mm -hmm. ja tak samo uważam, tylko po prostu było rozczarowanie dla mnie, tak. no, że kupiłem i tak naprawdę nie będę mógł w to grać. No. Dla mnie najgorszym rozczarowaniem było to, że ja chciałem to kupić, ale potem się okazało, że Ty i Marek to kupujecie. <laughs> I w tym momencie już, a no dobra, to nie. nie? my sprzedaliśmy. I sprzedaliście, tak. I, no ale już teraz nie będę kupować, bo mam zupełnie inne gry na oku, więc jakby nawet dobrze się stało. Nie by... kupuj, bo jakby co ja zawsze mogę zrobić, bo Root jest print play wersji do zrobienia za darmo, więc jakby nie ma problemu. I jeszcze chciałem, mhm. bo zapomniałem o tych grach, bo jest gra, którą ostatnio bardzo się zafascynowałem i jakby poświęcam czas mój budowania, to jest Frost Grave. Mhm. Mówiłem ci o tym wcześniej. Tak. I to jest gra. Ale tutaj żeby nie było, to mhm. nie jest gra, którą Paweł jest rozczarowany, ani nie jest gra, tak. która jest w jego topce, tylko gra, która. jest, jest właśnie, Wracając jest do to jest raz w topce. Chociaż okay. nigdy, znaczy raz na razie grałem, mhm. ale jakby cały koncept, bo to jest. Gra figurkowa, ale nie bitewna, tylko skirmiszowa tak zwana. Tak, Czyli się... tak jak Warhammer... E... Mordheim, albo... albo Warcry, teraz ten nowy, albo... Ten Underworlds, under tak? Coś takiego... Warhammer Underworlds, Best Grave, tak? Coś takiego. Tak, tak, tak. Ale okay. tam to jest na planszy i masz mhm. heksy, a tutaj jak w bitewniaku... Linieńka, tak, tak. Mhm. i to jakby jest też powiązane z tym, że wróciłem do malowania figurek. Mm -hmm. I żeby mieć jakby co malować, a zawsze chciałem grać w jakiegoś skirmisza. Tam jest mało figurek do malowania, można się postarać mm -hmm. nad każdą. Jakby jest zgodę. nawet niższy próg wejścia. Tak. Mm -hmm. Tą grą się zainteresowałem. Ona ma bardzo wysoki ranking na BGG, 8-1 mm -hmm. chyba, bardzo mm -hmm. jest popularna. Bo ma niski próg wejścia tak naprawdę. Zasady są bardzo proste. W ciągu 10 minut tłumaczysz i gramy. Mm -hmm. I jest jakby, można grać pojedyncze gry, można grać kampanię, gdzie jakby jest tak roleplayowo, można się wczuć, rozwija się swoich bohaterów, bo jakby głównymi postaciami to są smaki jego uczeń, i oni mhm. się rozwijają po grach, jeżeli się gra kampanię, i się dokupuje żołnierzy do 10 modeli w sumie. Mhm. I Tylko najlepsze jest to, że nie musisz kupować figurek. Żadnych dedykowanych nie musisz kupować, jakby oni z założenia. Twórca systemu, kupujesz książkę, albo nawet było za darmo teraz Pierwsze PDF-a pierwszej edycji, bo wychodzi druga test, czy po prostu udostępnili mhm. za darmo, więc można było sobie pe pełną, pełną, pełną książkę zasad. Można używać każdego na przykład nie, z Blood wziąć sobie, mhm. ty, tak ty, ty, ty, z Riding z Sama, z czy... Sana, 10 mhm. modeli, to są ucznicy, to są magowie, ustalić. Tak. Można używać, bo jakby nie ma planszy, mm -hmm. czyli fajnie mieć jakiś teren, jakieś zrujnowane miasta, budynki. Oczywiście do pierwszej gry można sobie postawić jakieś pudełka, kubki, mm -hmm. które symulują jakby planszę. Są scenariusze w tej książeczce najróżniejsze. I ciekawą sprawą w tej grze jest to, że, bo to jest dwuosobowa gra, chociaż można też grać więcej osób, ale głównie dwie osoby, mm -hmm. że celem gry nie jest zabicie jakby bandy przeciwnika. Mm -hmm. Oczywiście w taki sposób też można wygrać, ale zdobywanie skarbów, które są w tym starożytnym mieście magów, jak ci magowie, my, których my prowadzimy. Czyli takie jakby cele wykonujesz, tak? Myślę, tak, że... są skarby, się rozkłada je tam mm -hmm. losowo, każdy z graczy mm -hmm. kładzie. I teraz kto wyniesie... Ja, ja teraz więcej... powiem, pa Paweł teraz ładnie pokazywał, jak się rozkłada te, te, te skarby. Żeby za długo nie gadać. Kto pierwszy wyniesie więcej skarbów albo wszystkie, mm -hmm. ten wygrywa i jak wygrywa się kampanię, to później się losuje, co w tych skarbach było. więc przedmioty, pieniądze, mm -hmm. może tam mm -hmm. rzeczy. Okej, okay, ale to mówisz czy... o kampanii, ale pojedyncza gra też tak wygląda. Tak, no bo mm -hmm. po, dokładnie. Całem jest ten. Tylko jakby się już nie rozwija tych magów, bo okay. normalnie się no, levelach, Ale fajnie, i... że jest taki w ogóle motyw, że można y, zabrać taką kampanię, rozwijać, człowiek się czuje trochę jak w... Y... roleplay play. Tak. Dokładnie. I jest to bardzo fajnie zrobione. I mm -hmm. Naprawdę cały ten system rozwoju postaci mm -hmm. jakby jest tak stworzony, bardzo prosty, mm -hmm. intuicyjny. I można się wczuć, malować te filmiki. Mm -hmm. tak. A powiedz powiedzmy ile trwa w ogóle jedna rozgrywka? Jesteś w stanie powiedzieć? To zależy, ale godzinka mm -hmm. będzie się zmieścić. Jest okay. bardzo, bardzo intuicyjny i fajny system aktywacji mm -hmm. modeli, jakby walki. Oczywiście jest mocą losowa. Jeżeli chodzi o walkę, bo rzuca mm -hmm. się kością K20 i no wiadomo się porównuje. Jeden gra rzuca i drugi gra rzuca. I nawet jak twoja postać jest silna, ale rzucisz nisko, a przeciwnik rzuci dużo, no to możesz mm -hmm. zginąć, czy tam twoja mm -hmm. postać zginie. On nie ginie od. Tak. Kompletnie może. Okay. Polecam. Dobra. I przechodzimy do, do następnego pytania. Kogo śledzisz ze świata gier? Tutaj no przy tego, że mnie oczywiście. No oczywiście. E, <laughs> mówiłeś o tym e, Twilight Imperium, tak? Tak. Nie pamiętam teraz dokładnej nazwy tego podcastu. Mhm. To jest Kosmiczne Żółwie i Koty. Mhm. Ale to jest angielski podcast. Tak, tak, tak. tak. Mhm. To jest Space... Tak, to St. Katz. Okay, Coś dobra. takiego można no. wpisać, oni są bardzo popularni, że chodzi mm. o Twilight Imperium, to y, mają takie podcasty... Żółwie, żółwie i koty to są rasy Twilight z tak, Twilight tak, Imperium tak takich no. oni, mm -hmm. y, oni organizują turnieje na Tabletop Simulator Twilight, mm -hmm. uczestniczą pewnie w różnych tam takich eventach, mm -hmm. gdzieś tam na Genkonach czy tych innych, gdzie są turnieje Twilighta no to oni zawsze mm -hmm. są. Robią poradniki jak grać rasami, wszystko mm -hmm. co związane z Twilight Imperium. I też dookoła na przykład mają podcast o Dione, bo mhm. jakby wszelkie gry, które są z dużą dozą gry nad stołem, to oni to ich są interesują. zainteresowani. Są okay. tak, tak, tak, Przy okazji, Dione też masz plan chyba wydrukować. No jeżeli będzie taka wola grupy, żeby grać w tą grę, to może tak. To może zrobię. Chociaż. Ta nie jest taka droga, żeby ją kupić. Jest fajna wydawać. Dokładnie. Więc, tak. więc nie wiem. Ja na razie przestałem Aha. wracając do PNP robić coś, bo zamówiłem takie, taki dziurkacz do narożników, mhm. żeby zaokręglać narożniki kart. No ja mi szedł dwa miesiące z Japonii, ale nie doszedł ostatecznie. I jakoś bez tego nie chce mi się mhm, nic dobrze. robić. I na razie buduję budynki do Frostgrave'a. To jest moje... Zajęcie. Czytasz jeszcze ewentualnie jakieś blogi, czy to głównie z grupy panzówkowej na Facebooku e, czerpisz inspirację? Blogów nie czytam mhm. raczej, chociaż raczej nie mam nikogo ulubionego. Oczywiście mhm. jak szukam, jakaś gra mnie zainteresuje, to wpisuję nazwę Ja Raczej oglądam anglojęzyczne mhm. kanały, jakoś tak wolę. Nie wiem czemu. Zazwyczaj są lepiej zrealizowane, jeżeli chodzi technicznie. Mhm. Wiem, co one jakoś tak. No tak, to ludzie chcą coś ładnego oglądać, miłego dla tak, tak, tak, tak. ocha I, jest jakby... i ucha i profesjonalnie powiem. Tak, profesjonalnie. Mhm. Lubię daj stałek, jeżeli chodzi o takie szybkie review jakieś jakiejś mhm. grze, no to szczególnie tych starszych, starszych gdzie to jak wchodzę na BGG, tam są zazwyczaj na dole filmiki polecane. Jak na... jest daj z nami mhm. ich jak to wygląda, więc klikam i oglądam mhm. tego Toma usl Bessela, Tom tą Tom, no. Tom Vessel, albo Sam Harris mhm. i grałem w kilka gier, czy kupiłem, jakby, które oni oceniali, mhm. więc wiem mniej więcej co mogę się spodziewać. Jeżeli im się podoba, czy mhm. mi się spodoba, to oglądam, No, ale najróżniejsze, po prostu wpisuję nazwę i szukam, mhm. patrzę jak jest fajny głos, fajnie przedstawione. Mhm. No, no, na przykład z, jedną, z tą grą, o której mi opowiadałeś dzisiaj, hmm. mm, poza jeszcze nagraniem, path of... to Path of Light and Shadow, tak. okay. to miałeś tak, że ktoś po prostu powiedział, że ta gra jest na grupie planszówkowej, tak. że ta gra jest podobna do Trance of the tak? Under. Tak. I w tym momencie automatycznie zacząłeś tak. szukać więcej informacji o tym. Dokładnie. Okej, okay. więc to jakby w różny sposób to inspiracje się... Oczywiście. Mhm. I też na przykład dzięki temu, że grałem z Tobą w Tyranców... Mhm. Spodobał to Ci się koncept? Koncept Ci się spodobał, więc jak usłyszałem o tym, to była dla mnie jakaś rekomendacja i chciałem to mhm. sprawdzić. I też jest takie coś, że w sumie lubię gry, których nie ma. Albo mało kto ma, albo nie słuchać jakieś takie niszowe. Też, no. też lubię w takie rzeczy iść właśnie. Tak, więc zobaczyłem tą grę. Wcześniej mm -hmm. oni nawet nie... Chociaż teraz sobie przypomniałem, że widziałem, bo jakiś czas temu oni mieli kampanię na Kickstarterze mm -hmm. i gdzieś tam mi się przewinęły reklamy tego wczoraj czy przedwczoraj. Mm -hmm. No wysyłałeś mi właśnie. I tam też, też się zaciekawiłem, aczkolwiek nie, nie, nie, nie aż tak jak ty. Nie? Bo to, to po prostu e, dzisiaj jak <laughs> mi zrobił wykład o tej grze, to ja tak siedziałem i tak w tym momencie w ogóle się wyłączyłem, bo nie byłem w stanie po prostu e, już... Cztere, a, e, jak ekspert mówił po prostu o tej grze. To, to jest niesamowite w Pawle. Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Tak, już w ten, ale czas no, mamy, gość. no prawie już godzina, więc, Aha, tak. więc e, no, szybko to idzie. Jak ja się go zgadzam tu. To... Nie, nie, jest okej. Okay. Marek, Marek bardziej się rozgadzał. Gry, na które czekasz. I teraz to są gry... Nie musi być y, gra, która dopiero będzie wydana, mm -hmm. ale może być oczywiście. Mm -hmm. Może być Kickstarter, może być coś, co będzie wydane w tym roku, w przyszłym. Albo y, gra, która w ogóle nigdy nie była wydana, ale na coś czekasz po prostu, co na jakiś koncept gry, tak jak na przykład Marek powiedział, że y, na dobrą grę o Pokemonach <śmiech> <śmiech> Albo gra, w którą jeszcze nigdy nie grałeś i czekasz, aż przyjdzie do ciebie. Znaczy tak, na pewno czekam na Frost Grave'a, drugą edycję, która ma mhm. teraz w czerwcu wyjść i jestem ciekaw, ma być mhm. poprawiona, troszeczkę zbalansowana po doświadczeniach jakby mhm. Ty z, chyba z rok. 2017 roku gra, więc mhm. już trochę czasu ludzie grają i tam jakiś balans, czary, coś tam, mhm. więc oni... Tak jak reklamują to, że tam będzie wszystko poprawione, zbalansowane, to co jakby gracze mieli uwagi, że, że coś nie działało do końca tak jak mm -hmm. by chcieli. Na no Great Wall czekasz. Tak, ale to w ogóle o tym nie myślę. To jest, to będzie ile? Za rok? No ale to wiesz, no już jednak wsparłeś. To Wsparłem, jest... ale niech to będzie taka niespodzianka, że ja o tym zapomnę w ogóle i nagle do mnie <śmiech> zapuka, kurier jest gra. Mm -hmm. bardziej tak no ja w ogóle jestem bardzo ciekawy tej, tej gry bo to jest awaken Realms, tak więc um, nasz polski wydawca bardzo po, popularny no i też taki śmieszny koncept gdzie jest worker placement wcielamy się w, mm -hmm. je, w jednych z chińskich tam za, zarządców um, tego muru i razem walczymy przeciwko Go. tak więc to jest element rywalizacji, ale też współpracy. Na pewno jestem ciekaw Dark Ages, który którym mm -hmm. To nawet bardziej niż mm, mówi mm -hmm. Jeśli chodzi o Dark Ages, to jest to ogromny tak zwany 4X, w którym będziemy się wcielać w jednych z średniowiecznych władców. Jest w ogóle ciekawy koncept tego, że mapa jest podzielona na Dwie części. Można kupić Europę Zachodnią albo Europę Wschodnią. Powiedzmy, że tam Europę Zachodnią i Wschodnią, no bo w Europie Wschodniej nagle się tam jest To jest Holy, Holy Roman Empire jedna tak. część, a druga to jest bardziej yy, chyba ta strona hiszpańska, czy... No tam tak, ale kawałek tak, Brytanii, Francja, tak, tak, tak, tak, yy, no więc trochę Niemiec chyba tam jest. Y y w Holy Tako, jest też jakby Polska, tak, jest kawałek taki, taki polski, no plus, jest Pomorze na pewno plus, no, no, no, są tak, Włochy jest ten cały tam mm -hmm. um, Jugosławiański mm -hmm, i, ta, tam. Węgry no no, no, no, więc bohemia, tak, tak, dokładnie no, ale można połączyć te dwie plansze mm -hmm. w jedną i w 8 i, osób gierześ wtedy. i grać wtedy w 8 osób i rozwijać swoje, swoje państwo, walczyć, odkrywać i eksterminować właśnie to jeszcze na co czekam. Znaczy, może nie, że mhm. czekam, ale jestem ciekaw. W dodatku do Twilight Imperium czwartej edycji. Nic nie wiadomo, bo FFG raczej nic nigdy nie zdradza, tak. czy, czy będzie dodatek, czy nie będzie. Ale gra jest tak zrobiona, że jest miejsce, żeby były dodatki. To bardziej, że w edycji trzeciej były nawet tak, chyba dwa dodatki. Tak. Mhm. I, no i są spekulacje, że mhm. będą dodatki jakieś. Czy... I to są chyba jeszcze dodatki, które robią... Znaczy... Tak się spekuluje, nie? że to są te dodatki, które robił autor mm -hmm. Twilight Imperium. Już on nie pracuje w e, Phantom Beślać Fight Games, odszedł. Mm. Ale może miał przygotowane już. No dokładnie. Tak samo też e, z, z zewnętrznymi rubieżami. Też mm -hmm. tak, e, tak sądzi, że już są przygotowane dodatki do zewnętrznych rubieży, też są przez niego e, zrobione i po prostu czekają gdzieś tam w Excelu na komputerze. Okay, czyli czekasz jeszcze na ten dodatek i na coś jeszcze? Fajnie, jakby zrobili grę w klimatach, książki Czarna Kompania Glena Kuka. Tak? A to musimy przybliżyć, o czym jest ta książka. To jest książka taka fantastyka, saga, mhm. gdzie jest to historia najemników, kompanii najemników. Nazywa się Czarna Kompania, która w świecie pogrążonym w, wo w wojnie. Gdzie, jakby, stronami konfliktu są bardzo potężni, czego dzieje. Ale mm. to jest takie. To jest straszne, że każda książka fantazja musi być w świecie, który jest pogrążony w wojnie. Tak, no bo to jest ciekawe, ludzie lubią wojnę. <laughs> ale to jest takie mroczne. Znaczy mroczne, nie wiem czy mroczne, ale takie dosyć realistyczne. Tam mm. bohaterowie giną na każdym kroku. Podobnie trochę jak w Grzotron. Mm. Może nie, nie tak ten, ale jest brutalna, taka realistyczna. Magia jest straszliwa, taka wojenna, że jak tam mag rzuca jakiś czar, to... Tak, ob obdziera ze skóry. Tak, albo kości się topią ludzi no. i takie okay. czary, że... A jakby bohaterami są najemnicy mhm. i jakby z naszych z imienia. Znaczy, fajne jest w tej książce, że tam... Każdy bohater i nawet miasta, wioski mają swoje ksywki, tam mm -hmm. nie ma, że ktoś się nazywa Przemek, Paweł, tylko jest mm -hmm. Kruk, jest Goblin, jest Jednooki, mm -hmm. miasto się nazywa Sznurowadło i jakby to mi się bardzo podoba ten koncept potrafi przywiązać do tego. Tak, no. łatwo to zapamiętać, tak, łatwo się bo jak są ja jakieś rzeczy, w, no. udziwnione imiona, takie tak. jakieś ten, to no. kilka imion nie wyszło. Zlepek tak. liter i nie Dokładnie. jesteś w stanie powiedzieć, co to znaczy. Nie? No. Czy kto to jest? Mhm. A mhm. tutaj wiadomo, kruk to kruk, goblin to goblin. Polecam w ogóle książkę, zresztą to jest bardzo kultowa książka. Mhm. Pierwszy raz słyszę. <głos> A spróbuj kupić czarną kompanię, to zobaczysz, jakie ceny są. <głos> no dobrze. Chyba wszystko. Super się rozmawiało. Dziękuję. Nie było tak, Nie również. No, bardzo dobrze. Było. No. Zapraszamy do następnego odcinka, <laughs> tak dalszy nastąpi. <laughs> to trzymajcie się i do usłyszenia.